I think she's from for author, I fly her out to Florida With much respect I pay the check cause she's somebody's daughter Don't ask me what I bought her, you'll see it when she parks it Don't ask me what I bought her, you'll hear it when it's barking She know that I'm a player, I know she don't be playing When you decide to play the game, just grab me by my hand Go shopping! Loser, I'm dropping. Winner, get sponsored. Loser, I'm swapping. Winner, get ice out. get bye bye now. Winner, get fly out. get no bite mouse. paper strippers. Rock, paper strippers. Rock, paper strippers. Rock, paper strippers. paper strippers she flew across the wall With due respect, I have a chip She says when I make offers Don't ask me what I bought her You see it on the carpet Don't ask me who I'm wearing You smell it when I spark it She know that I'm a player I know that she don't play that When you decide to play the game Just grab my hand and say that Winner, go shopping Loser, I'm dropping Winner, get sponsored Loser, I'm swapping Fight right now, winner gets flyed out. Gets no fight mouths Rock paper strippers. Rock paper strippers. Rock paper strippers. where get sponsored i'm swapping get ice out get fight right now get fly out get no fight now paper dipper paper dipper paper paper paper paper paper paper paper Scrapples, scrapples, scrapples, 9 minut po ósmej przed nami podróż w czasie do jakże kolorowych lat 90. zajrzymy na bloga web96.pl, który poświęcony jest temu, jak kiedyś funkcjonował polski internet. Poświęcony jest dawnym stronom internetowym, dawnej blogosferze temu wszystkiemu, jak internet na samym początku jego obecności w naszym kraju i na świecie funkcjonował. O tym sobie porozmawiamy, przeniesiemy się nawet do 93 roku, bo obchodziliśmy rocznicę pierwszej strony internetowej w naszym kraju, No, o tym porozmawiamy na pewno, więc jeżeli macie jakieś wspomnienia albo chcecie sobie powspominać to koniecznie pozostańcie z nami Kamil Jasieński, zapraszam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 Kuj tylko ja i kilka szat Tatuaże te o których zapomniałem Stare czapki, których już nie noszę, ale piszą dalej Parę mam na zawsze Reszta to ułamek Po co oni po co? Po co oni gonią mnie? Po co? Po co oni gonią mnie, po co? Po co oni gonią mnie po co? Po co oni gonią mnie po co?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 But how they conscience. I'm moving on the scenes. Business only on the call. If you find me in the road, don't be trying to cut the show. Yeah, time corrected on the O. I'm the gas and the slide and the smoke. Surprising with the moves, I'll be climbing on the low. No can't just no man, that's broke. If you don't, then you know. Press that going on. Seven round the clock, it Jenny got an opera on a block. Demeanor mean really different how they talk. So now you're looking petty and a shock Stop. Yeah. Tell them about it please quick. Every dollar got gotta be deposited and frequent. Gotta get it how I want it. Gotta buy a CK. Reaching, it like I'm seizing It's a negative account. Why you speaking to a face of so the brand Grace and the boys hidden in the lace? Put the man brace for the door. If a show shocks, then it shocks straight to the boys. Pooping out breaks and them draws straight to the floor. No, Czwórki. razem z nami jest już Marcin Wilkowski z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, autor bloga web96.pl. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Marcinie, spotykamy się, żeby porozmawiać trochę o starym internecie, ponieważ w tym roku obchodzimy 30. rocznicę pojawienia się pierwszej strony internetowej w Polsce. No tak, tak. To była strona, która powstała przy okazji przy okazji projektu naukowego na fizyce na Uniwersytecie Warszawskim i okazało się, że, czy okazało się, że zespół, zespół fizyków rozbudowywał sobie jakąś bazę komputerową i bazę sieciową i sprzęt, który pozyskali, a nie było to jakoś proste, no, był początek lat 90. i o, było trudno takie, e, ofinansowanie przede wszystkim mm. tego. E, no okazało się, że ten sprzęt wystarcza do tego, żeby, e, żeby postawić e, swoją stronę, a była to nowość, no bo trzeba pamiętać, że e, ten internet przyglądarkowy, czyli www, e, to była świeża rzecz, to jest mm. e, on e, powstawał w Cernie, na przełomie 2 trzech lat od 89 roku, kiedy były pierwsze koncepcje do 91 mniej więcej, więc tak naprawdę e, dwa lata po, po tym, jak, jak z TERNU wyszła ta koncepcja, że można połączyć hipertekst z internetem, co było nowe wtedy, e, no fizycy na UW stwierdzili, że czemu nie spróbować, e, mamy sprzęt, pojawił się też nowe, pojawiło się też nowe łatwe w użyciu Oprogramowanie serwerowe, serwer to jest takie, taki program pozwalający na, na, na publikowanie rzeczy innym mm. użytkownikom spoza naszego komputera, więc te wszystkie czynniki sprawiły, że można było tę stronę mm. postawić. To jest bardzo ciekawe, że, że ta strona informowała nie tylko o tym, co się dzieje na Wydziale Fizyki, no bo ona miała jakiś tam charakter naukowy, ale oni od razu wpadli na pomysł, żeby zrobić coś w rodzaju polskiej strony domowej, mhm. bo Polska nie, nie była wtedy jakoś specjalnie reprezentowana w internecie i strona www była taką okazją, żeby przedstawić jakieś podstawowe fakty na temat y, naszego kraju. A co było przed tym w internecie? Bo internet już był. Można było z niego no, korzystać. W jaki sposób? Przed no tak, 93 tak, rokiem? Tak. E, w ogóle, gdybyśmy się zastanowili, kiedy się zaczął w Polsce mhm. internet, to no, jestem historykiem wykształcenia i bardzo nie lubię takich jednoznacznych e, cezur i, i dat. Mhm. E, to, m, możemy mhm. mówić, że, nie wiem, nowoczesność, nowożytność się zaczęła po upadku Konstantynopola albo odkryciu Ameryki przez Kolumba, ale to zawsze można zapytać, czy na pewno wszędzie, mm -hmm. co to znaczyło, tak? I w przypadku e, w przypadku internetu jest tak samo. Już w lipcu 1990 roku po, pojawił się, czy, czy został wysłany pierwszy mail e, z, z CZUF, to jest Centrum e, Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, mail do Kopenhagi i on był wysłany protokołem mailowym, czyli takim, z którego korzystam e, na co dzień, tak? Mhm. Ale nie przez internet, tylko przez sieć Bitnet, która była taką siecią rozbudowywaną równolegle do internetu, bardziej taką własnościową, jeśli chodzi o sprzęt, który go trzeba było wykorzystać do, do funkcjonowania, czy, czy bycia w tej sieci. Mhm. No ale to był mail, tak? Tylko, że nie przez internet, ale przez inna, e, inne, inne protokoły, inne, in, inną sieć. E, później mamy e, sierpień e, 91 roku, kiedy jest to takie m, słynne pierwsze połączenie e, mailowe już, już po sieci internet do Kopenhagi i tam też były jeszcze e, aktywne jakieś ograniczone łączności z, z, z, na przykład do, do Stanów Zjednoczonych. Trzeba pamiętać, że to podłączanie Polski do internetu działo się w w momencie przemian politycznych, nie tylko gospodarczych, a te przemiany gospodarcze oznacza, że po prostu nie ma kasy, tak? mhm. a, e, I nie ma dostępu do najnowszych, czy może być trudno z do najnowszych narzędzi. A zmiany polityczne, no to Polska była częścią bloku wschodniego, było embargo na technologii. Amerykanie musieli być mocno przekonywani to była jakaś akcja nawet dyplomatyczna na poziomie jakichś takich rozmów kularowych czy, czy organizowania konferencji gdzieś tam w Stanach, żeby tylko pokazać, że Polska już jakby na tyle opuściła ten, ten świat, świat świat, bloku wschodniego, że jest godna, aby być, być podłączoną do, do globalnej sieci, no bo trzeba pamiętać też, że internet wydaje się globalny i taki uniwersalny, ale tak naprawdę... On jest, jest bardzo krajowy, tak? Znaczy w tym sensie, że Amerykanie mają bardzo dużo do powiedzenia na temat tego, jak wygląda internet. Poszczególne kraje mogą sobie, jak wiemy, ten internet filtrować czy, czy wyłączać nawet, więc to nie jest tak, że ten internet jest takim darem... Taki takim zasobem jak woda, czy, czy powietrze. Tak? Nie jest pełni wolny. Nie jest pełni wolny, nigdy nie był i, i dzisiaj y, tym bardziej. Tak? Znaczy, mhm. w tym, ja tak możemy dobrze. mówić o tym, jak, jak pa, jakie państwa mają narzędzia do tego, żeby sobie ten internet podporządkowywać. Ale też jakie korporacje, no tak, tak, jakie tak, algorytmy tak, tak, są dokładnie. wykorzystywane. Y, ale y, jakby wracając do tych, do tych cezur, y, więc mamy y, ten rok 91, pierwszy, pierwszy, mail, ale nie przez, przez internet, tylko przez Bitnet, później 91 rok, mail już po po, po internecie, no i sierpień 93 roku, to jest to powstanie e, pierwszej, e, pierwszej polskiej Aha. strony internetowej, niejako przy okazji projektu, e, projektu naukowego, czy takiego infrastrukturalnego, no i to są takie etapy e, tego, tego podłączania się, a że było życie w internecie wcześniej, no to pokazuje przykład takiego czasopisma sieciowego donosy, które powstało chyba w 88 czy 9 roku. To było czasopismo internetowe. Ono funkcjonuje do dziś w ogóle, co jest ciekawe. I było tworzone przez zespół fizyków na UW, głównie dla, dla Polonii, która mogła dostawać jakieś informacje z kraju. I ono było upowszechniane przez jakieś alternatywne protokoły, więc nie przez, przez ten internet przyglądarkowy. To może za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, co działo się po 1993 roku, jak to się stało, że nagle zaczęliśmy wszyscy korzystać z internetu, jak wyglądały te początki, o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. This is it. Ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki Zimne wino płynie we krwi Kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni Więc dlaczego w moich myślach tylko złedni? Przecież lato zaraz ustąpi jesieni o, I w opisach będą pytać znów modelki Gdzie lato, gdzie lato? Galiano, gazpacho, gelato Gdzie lato, gelato Zapomnij o tym, nie warto, nie warto Gdzie lato, gdzie lato? Galiano gazpacho, gelato Gelato, gelato Przestań już pisać, nie warto, nie warto Jestem z Polski i mam mód jesienny Znów bezsenny, luby tylko brudne bębny Smutne gęby w negocjacjach z Duchem Świętym Idzie wrzesień, z nim chud przeklęty się Rozniesie jak te ósme zęby O uh. Melancholia już mnie dręczy Gdy modelka w biustonoszu się przed lustrem pręży i mnie pyta Gelato, gelato, Galiano, Gaspacio, gelato, gelato, gelato, zapomnij o tym nie warto, nie warto. Gelato, gelato, Galiano, Gaspacio, gelato. Gelato, gelato, przestań już pisać, nie warto, nie warto Coraz bardziej blade światło, plakaty festiwalowe sobie blakną Na twojej traszy rowerowej nowe bagno, a w szufladzie masz jak krajowy banknot Będzie płakał, będzie marznął, negocjujesz z kalendarzem mordo jak to On pociesza cię, że jeszcze przyjdzie lato, ale powiedz proszę quando, quando, quando Nie, nie, nie, lato znów odchodzi w dzień. Lodowa ta krótszy dzień Lodowata w Nie, nie, nie Lato znów odchodzi w dzień Już wyrażnie krótszy dzień Lodowata w żyłach kręg Gdzie lato, gdzie lato? Gdzie lato, gdzie lato? Galiano gazpacho gelato Gelato, to, Gdzie lato, czy lato? Zapomnij o tym, nie warto, nie warto Gdzie lato, gdzie lato? Galiano, Gaspaccio, gelato Gelato, gelato, przestań już pisać, nie warto, nie warto. To nowy Tako Hemingway, natomiast my dzisiaj trochę poruszamy się w przeszłości. Na razie jesteśmy w 93. roku, ale też byliśmy jeszcze trochę w, wcześniej w historii. Rozmawiamy o początkach internetu. Powiedzieliśmy o tej pierwszej stronie internetowej. To kiedy zaczęliśmy korzystać z tego internetu? Czy był jakiś jeden punkt zwrotny, 95. rok, otwarcie w wirtualnej Polski? Nagle wtedy wszyscy zaczęliśmy korzystać, sprawdzać, szukać różnych rzeczy czy w internecie? E, no właśnie, to jest, to jest bardzo dobre pytanie. Kiedy to się wszystko mhm. zaczęło? Gdzie jest ten punkt przełomowy? Oczywiście tutaj można patrzeć w różny sposób. E, Wirtualna Polska, czy tak naprawdę Centrum Nowych Technologii, bo tak się nazywał ten portal e, w 95 roku, no to jest jakiś tam punkt przełomowy. E, 96 rok to jest Onet e, już się zaczyna taka mocna komercjalizacja mhm. e, internetu w tym sensie, że Wydawcy czy firmy widzą, że w internecie są ludzie i e, zaczynają wrzucać do e, tego internetu, głównie przeglądarkowego, czyli właśnie do www, e, jakieś zasoby, które mogłyby być przez nich wykorzystywane. To są zasoby pozanaukowe, e, rozrywkowe, no takie, e, które dzisiaj kojarzymy z, z portalami. E, i to można powiedzieć, że jest jakiś przełom. Tak? Znaczy internet przestaje być naukowy, internet przestaje być wyłącznie siecią akademicką, wchodzą nowi ludzie do internetu. Tutaj rola e, tego numeru dostępowego telekomunikacji polskiej, który się pojawił w kwietniu 96 roku też jest e, ważna, mm -hmm. czyli po prostu każdy, kto, komu rodzice pozwolili tak? e, korzystać z, e, i nabijać no, minuty e, na, na, na, na, na abonament. Po 22 e, na... chyba było taniej, tak, tak, tak, to się zmieniało też, ale i blokowało linię telefoniczną, mhm. więc naprawdę trzeba było z rodzicami jakoś negocjować, ale no, weszli nowi ludzie do internetu. Mhm. Już tutaj na przykład Marta Józa, która jest taką fajną socjolożką tych, tych zmian właśnie w latach 90 -tych, jeśli chodzi o obecność Polaków w sieci, pokazuje, że to już są konflikty. Także mhm. z jednej strony są ci akademicy, którzy są przyzwyczajeni do tego, że się listy zaczyna od Dzień Dobry, czy znaczy maile, tak, że się jest uprzejmym, mm -hmm. że dba się o to, żeby te wiadomości nie były za duże, no bo wiadomo, że koszty transferu i że w ogóle transfer jest wolny, tak, więc trzeba jakoś to, to, to się sprężać i, i, i dbać o, o, o y, krótkość wypowiedzi. No i wchodzą ci nowi, tak? I oni w ogóle mają wszystko gdzieś, tak? Znaczy, hmm. zakładają fałszywe konta, nie pod nazwiskiem, e, obrażają, zaczyna się cała dyskusja hmm. o pornografii, która ma też jakiś kontekst polityczny, bo w 2000 roku pojawia się w Sejmie taka ustawa o całkowitym zakazie pornografii. Ona zostaje później zawetowana, no ale jest jakaś tam, oj, przepraszam, jest hmm. dyskusja. Internet. E, e, jest dyskusja i, e, e, e, i, i okazuje się, że już w 2000 roku są głosy, że dobra, możemy zakazać pornografii, ale ten internet już jest na tyle mhm. silny, że my, my jako państwo nie mamy żadnych możliwości zrobienia czegoś takiego, tak? Te początki internetu, o którym y, mówimy i te początki korzystania przez nas y, użytkowników to była, był taki trochę dziki zachód, bo właściwie uczyliśmy się tego na żywym organizmie i na, na samym początku można było wszystko, jakieś prawa autorskie to jeszcze nie było nie do pomyślenia. No tak, no myślę, że, że to jest też, ma jakiś pozytywny mimo wszystko efekt. Znaczy wydaje mi się, że gdyby nie to, że w internecie zaczęły pojawiać się rzeczy pirackie, mhm. no to jakaś część użytkowników z tego internetu nie zaczęłaby korzystać. Ja, ja podałem jakąś scenę literacką czy taką książkową lat 90. no i tutaj jak żeby po deszczu od dziewięćdziesiątego roku wyrastają takie amatorskie biblioteki sieciowe czy, czy internetowe, które polegają na tym, że skanuje się i OCRuje książki wydawane normalnie na rynku i się je po prostu wrzuca, bo jest taka, myślę, że jest takie poczucie jakiejś takiej może nie misji, ale takiej szansy, że mhm. o, tutaj nagle mamy narzędzie które pozwala mi z domu skontaktować się ze wszystkimi, lubię książki, no to będę je udostępniał. A czy to, w jaki sposób internet rozwijał się w naszym kraju w latach 90. -tych? odbiegało od tego, co działo się na świecie, na zachodzie, czy te 50 lat komunizmu wpłynęło na tym, w jaki sposób się rozwijaliśmy? Na pewno wpłynęło i tutaj już mówiłem o tych, o tych barierach takich mm. politycznych i też finansowych, jakie były, ale też to nie jest tak, że ta opowieść ona jest globalna, tak jak mówiłem internet jest krajowy I na przykład w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi Polska była bardzo mocno zapóźniona jeśli chodzi o powszechność dostępu do internetu, no bo tam te sprawy rozwiązano w inny sposób, dostęp był tańszy tam już były miliony użytkowników kiedy, kiedy w Polsce tak naprawdę wszystko raczkowało, z drugiej strony mam na przykład Francji, która poszła w pewnym stopniu zupełnie inną drogą, miała taki własny internet który się nazywał Minitel i przez długi czas e, on e, był bardziej atrakcyjny dla przeciętnego użytkownika niż ten internet przeglądarkowy. Mm. Więc e, naprawdę bardzo różnie można było, e, można, ten, ten internet się rozwijał. E, e, w Polsce na pewno e, dużą barierą były koszty koszty nie tylko dostępu do internetu, ale też sprzętowe pewnie. Sprzętowe, tak. Mhm. Jak się patrzy na badania statystyczne gospodarstw domowych, no to tam oczywiście prawie wszyscy mają telewizory, ale mhm. komputerów ma jakiś ten mały procent użytkowników mhm. i to już oczywiście jest duża różnica między miastami a, a wsiami. No to też na, na początku lat 90. nie każdy miał telefon w domu. No dokładnie, tak. Spon, no to jest, czyli ten, to ta słabość linii, tak? Uh -huh. to znaczy to jest też to, że ta linia po której się łączono, też była bardzo obciążona i ciągle były jakieś uh -huh. narzekania, że nic nie mogę zrobić w internecie, no bo w tym nie, nie działa, tak? ściągnięciu filmu tak? nie, ma, nie, nie był było taki, co myśleć. Był taki sposób przeglądania stron, który polegał na tym, żeby po prostu te strony się ściągało jakimś programem do, do, do, do pobierania stron i później offline nie przeglądało, uh -huh. tak? Tak samo maili mail nie czytało się online, no bo połączenie kosztowało, tylko się ściągało to maila i czytało offline. No ewentualnie w szkole albo gdzieś w świetlicy, jeżeli no była tak, taka tak, możliwość. No tak, tak. Ja jestem, tak. mam m, też takie przekonanie, czy pro, promuję taką tezę, że internet lat 90 był bardzo offline'owy, w mhm. tym sensie, że na przykład dosyć ciekawą rzeczą jest dost, dostęp do stron internetowych zapisywanych na płytach CD, mhm. dołączanych do magazynów komputerowych. Mhm było, było, pamiętam może za chwilę porozmawiamy o samej estetyce internetu wczesnego, ta estetyka powraca i dużo jest nawiązań w mediach społecznościowych do tego jak to kiedyś wyglądało, o tym porozmawiamy za chwilę Marcin Wilkowski z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, autor bloga Web96 jest razem z nami. Porozmawiajmy trochę o internetowej estetyce lat 90., która teraz powróciła i gdzieś pojawia się na profilach na Instagramie. To łączy się taką z, z trochę też z tym, jak widzimy, jak ludzie teraz ubiera, ubierają się na ulicach. Ta estetyka Y2K powróciła. To wszystko do siebie pasuje. Dużo takiego, dużo srebrnych takich dodatków, telefony z klapką, no to to powraca Czy wtedy ten internet wyglądał tak Bo ktoś sobie tak to wykombinował Czy na tyle tylko technologia Wtedy pozwalała Czy znaczy my Szczerze mówiąc my nie wiemy jak ten internet wyglądał Bo zachowało się e, Bardzo niewiele Zasobów z tych pierwszych, e, pierwszych lat Czy w ogóle pierwszej dekady Myślę o latach 90. Gdzieś do 2000 roku E, jednym z głównych takich źródeł do badania tej estetyki e, dawnego internetu jest serwis Geocities to był taki serwis darmowych e, kont, gdzie można było sobie jakąś małą stronę mhm. stworzyć, tam powstało masę stron domowych, i hobbystycznych i one rzeczywiście były bardzo kolorowe było tam pełno gifów, pełno różnych animacji, to wszystko pływało i wszystko się, obraca... wszystko się obracało było, na mojej totalnie, było totalnie nieczytelne mhm. znaczy nieczytelne w takim sensie użytecznościowym pewnie i osoby sprawne też na pewno miałoby wielki kłopot, żeby korzystać z tego. E, no ale to się zachowało, więc my możemy sobie myśleć, że no dobra, tak wyglądał cały, cały internet. Ale no, były też w tym internecie strony korporacyjne, strony naukowe, które nawet do dziś są bardzo nudne. Tak? Tam nic ciekawego wizualnie nie ma. Więc e, możemy się spodziewać, że ten internet był bardzo zróżnicowany i wydaje mi się, że był bardziej zróżnicowany niż dziś, bo e, warto zauważyć, że nie wiem, jak patrzymy na media społecznościowe, to też są projekty bardzo do, bardzo do Pracowane. Bardzo, zresztą f... na przykład Facebook, który jest takim brzydkim budynkiem, ale budynkiem, który jest bardzo... Nie wiem, jak to powiedzieć. No, myślę, że sami, sami wiecie, jeżeli korzystacie z tej, z tej wersji webowej, że ona jest bardzo chaotyczna i bardzo taka... Trudno jest coś znaleźć, jeżeli Jakby coś chce się więcej. w sobie wszystkie wady lat 90. Hmm. <grym> <Zawsze> takie, <grym> y, y, y, no, nie wiem, on mi przypomina takie siedziby ZUS-u, które były hmm. budowane tam, właśnie w tym, w tym okresie, tak? Że to było bardzo takie biurowe, o, Facebook jest biurowy, tak? Mm -hmm. No i ta estetyka lat dziewięćdziesiątych webowa nie była biurowa, czy nie musiała być do końca biurowa, tak? Można było poszaleć. Zresztą warto pamiętać, ja mam też takie doświadczenie osobiste, że internet był dla mnie rzeczywiście taką, takim przełomem, że ja tutaj siedząc sobie w bloku gdzieś prze, przed przed komputerem mogę się nagle połączyć z całym światem. To było takie marzenie trochę ściętej głowy, no bo jakby nie miałem kompetencji społecznych i jakichś kontaktów z, mhm. nie wiem, za granicą, tak? Żeby się z kimś łączyć, tak? No. Ale, no, ale sama, był... sama wizja... Sama wizja, że z jednego miejsca gdzieś tam w Polsce można się połączyć z, z drugim końcem mhm. świata i coś tam też opublikować, tak? To było niesamowite. Tutaj... I, i, i rzeczywiście myślę, że ludzie, ludzie szli za tym i uruchamiali jakąś taką E, taką swoją kreatywność. Zresztą t, są też takie teksty pokazujące na przykład jak ludzie, którzy wyjeżdżali e, za granicę do pracy. Tu nie, nie myślę o Polakach, bo, bo to badanie nie dotyczyło tego, ale na przykład jakiś tam imigranci e, w, w Anglii robią sobie strony domowe, które jakieś integrują to środowisko, mhm. przypominają stary kraj, tak? Więc są to rzeczy, które, które funkcjonowały i tutaj te, te możliwości techniczne pozwalały na to, tak? Mm -hmm. A co się stało z tymi a... stronami, bo mówisz, że można część z nich znaleźć w internecie. Czy one były wygaszane, czy one były usuwane, czy one cały czas gdzieś wiszą, tylko trzeba znać adresy. Niektóre wiszą, niektóre zostały zapomniane, niektóre zostały skasowane, niektóre są bardzo kłopotliwe, bo na przykład jak się przegląda zarchiwizowane strony także polskie, na mm -hmm. Polboxa, no to tam jest pełno adresów, numerów, telefonów, Ludzie podpisują się imionami, nazwiskami, pod rzeczami, które niekoniecznie są jakoś chwalebne z punktu widzenia współczesnego, e, więc to jest trochę ryzykowne, ale to wszystko jest archiwizowane, znaczy wszystko, no, jakaś tam część tego internetu jest archiwizowana od lat połowy lat 90. przez Fundację Internet Archive, później dołączyły do tego projekty realizowane przez biblioteki narodowe różnych krajów. Polska tutaj, zawsze o tym mówię, próbowała, ale do tej pory nie archiwizujemy internetu, mhm. więc z tych polskich zasobów jest bardzo niewiele, nie wiemy dlaczego akurat te, a nie inne zostały, zostały zachowane. No ale jest także, że w, na, na, na, na stronie Archive.org prowadzonej przez Fundację Internet Archive można sobie ten stary internet poprzeglądać, nie, nie trzeba nic instalować, Wystarczy, wystarczy wpisać adres i jakoś się tam poruszać. Co ciekawe, można też archiwizować współczesne strony internetowe. Mi się strasznie podoba to podejście tej fundacji, że jeżeli widzicie coś ciekawego w internecie albo coś, co chcie uważacie, że powinno zostać zachowane, tak, to możecie to sami zarchiwizować mm. i to gdzieś tam zostanie. A czy myślisz jeszcze na koniec, że te strony internetowe, z których dzisiaj korzystamy, z tych, z których estetyka jest tak bardzo współczesna, tak domyślna, czy za kilkanaście, trzydzieści lat też będziemy o tym tak rozmawiać, że kiedyś to był taki dziwny internet? Ja myślę, że tak. E, tak jak, e, no już sami wiecie, jak na przykład wideo zmieniło mm -hmm. internet, Także są ludzie, którzy nie czytają stron internetowe, tylko oglądają treści online. Były też badania na przykład pokazujące, że niektórzy użytkownicy Facebooka myślą, że Facebook to jest internet. że prostu korzystają wyłącznie mm -hmm. z niego, tak? E, więc e, nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie. Na pewno wiemy, kto będzie grał pierwsze skrzypce. I to będą z jednej strony, tak jak wspomniałeś, jakieś korporacje, czy ludzie, którzy mają zasięgi i zasoby, żeby zbierać i kontrolować użytkowników, a z drugiej strony państwa, które też mogą wymuszać pewne rzeczy, na przykład no to widzimy też Unia Europejska, która, która dbając o prywatność użytkowników wymusiła mhm. funkcjonowanie tych takich banerów zgody na ciasteczka. Tak? No tak, i to jeszcze sztuczna inteligencja do tego wszystkiego dochodzi. ale tak, tak, tego to... tematu dzisiaj nie, nie poruszamy. W każdym razie nie wiemy, jak będzie. Jeżeli ktoś chciałby powspominać, to zapraszamy na bloga web96.pl, także profil na Instagram warto odwiedzić Marcin Wilkowski z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego. Był razem z nami. Bardzo serdecznie Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Cześć. Radio Radio. Wydawała godzina dziewiąta.